Witamy w kolejnym odcinku podcastu Mała Wielka Firma, Marek Jantowski i Paweł Tkaczyk. Dzisiaj będziemy rozmawiać o słowie, które ostatnio robi zawrotną karierę, a po polsku, ty je wymyśliłeś po polsku, czy? E, tak, wymyśliłem je po polsku. Paweł wymyślił polskie słowo, które już wkrótce trafi do wszystkich słowników pod ziziarką G. Z Wikipedii je wywalili na razie. No, Cieniasyk. No, Amerykanie mają słowo, które nazywa się gamification, natomiast jego polski odpowiednik, czyli grywalizacja. Made by Paweł Kaczyk. Robi karierę tam, tam, gdzie jakby są zainteresowani ludzie. W kręgu Pawła znajomych i przyjaciół. <grych> Myślę, że w trochę szerszych kręgach. E, natomiast dzisiaj chcieliśmy ten podcast pod, poprowadzić właśnie w taki e, troszeczkę nietypowy sposób, dlatego że ja mam prezentację na temat grywalizacji, którą e, dałem e, w Rzeszowie podczas jubileuszego, jubileuszowego spotkania X-Ray. E, tak, oni prześwietlają internet. E, natomiast chodzi o to, że ta prezentacja sama w sobie, gdybym ją opublikowana jest bez sensu, bo ona się składa z pięciu obrazków na krzyż i pomyślałem, że, że jakby opowiem Ci o tym, tak, zadasz swoje pytania, bo to na tym polegało tak naprawdę. To nie jest tak, że tylko ja gadam. Ale to e... miłe, że samokrytycznie podchodzisz <tusza> do własnej pracy i mówisz, że twoja prezentacja jest bez sensu. Prezentacja... Przyjrzyjmy się jej. <tusza> Przyjrzyjmy się jej. Dobra, to w takim razie zacznijmy. Tak? I jeśli będziesz miał pytania, w każdej chwili możesz przerwać i będziesz udawał, że jesteś moją publicznością. Okay, okay. Patrzę na ekran i patrzysz tak. na ekran, a ja wam to zmontuję tak, żeby to... To nie być jeszcze jeden słuchacz, to bym tutaj obgadywał mówcę. <tusza> będziesz obgadywał w komentarzach później. E... No i dobra, to w takim razie skupmy się na pytaniu takim, w jaki sposób, masz prawo jazdy w ogóle, masz no. prawo jazdy, nie? Jeździsz samochodem, jeździsz oszczędnie. Yy, będę jeździł niedługo bardziej oszczędnie. Dlaczego będziesz jeździł? Bo chcesz zmienisz na gaz? Bo zmienię nie, bo zmienię na no, auto oszczędniejsze. Aha, ale to tylko auto oszczędniejsze. Natomiast jakby w jaki sposób sprawić, żeby ludzie jeździli oszczędnie? Tak? Tym samym samochodem, żeby jeździli oszczędnie. Jest taki sposób, bo w, no w moim obecnym aucie mam komputer pokładowy no. i czasami się bawię, że sobie włączę tam na no to on bieżące pokazuje, spalanie. Tak, bieżące pokazuje spalanie. I, I się okazuje na przykład, że przyspieszając i, i jadąc pod górę no. jestem w stanie obniżać zużycie paliwa. No to jest, to jest bardzo fajne. Tak? Natomiast na szerszą metę mnie też, mnie też pierwszy raz jakby... Kupiłem samochód, który pokazywał spalanie bieżące. Byłem w szoku, że on potrafi przy ruszaniu palić 30, km na set, 30 litrów na setkę. Nie ma to specjalnego wpływu na moje nawyki, jeśli chodzi o jeżdżenie. czy lubię sobie przycisnąć i tak dalej. Ale I... wtedy wyłączam komputer, żeby się... Tak, żeby I... mnie nie, nie wkurzał. Natomiast y, czy wydaje Ci się, że wystarczy po prostu y, ludziom powiedzieć, y, nie wiem, jeździ oszczędniej, tak? Znaczy, no można, ale skutek będzie taki, jak na przykład powiedzieć kierowcom, nie pijcie tyle. Eee, tak dokładnie, czyli, czyli sama wiedza generalnie nie jest wystarczająca, o czym wie każdy... Jest mało motywacyjne, motywująca, o. Tak, ale o tym wie każdy palarz, tak dlatego że, że, nie ty nie palisz papierochów, nie? Nie. Eee, natomiast każdy palacz generalnie wie, że palenie zabija, bo ma taką etykietkę gdzieś tam na tym, na opakowaniu. I nikogo generalnie sama ta wiedza nie zmusza do tego, żeby przestał palić. No dlatego, mało że... tego, do palenia zabija, no wszystko zabija, życie zabija. Ogólnie. No właśnie nieuchronnie że... kończy się śmierć. Dokładnie, więc, więc czemu nie? A widzę, że bardzo jakby motywacyjnie jesteś nastawiony do palenia. <laughs> Natomiast żeby zmienić ludzkie zachowania, to jest coś, o czym swojego czasu pisałem i tak dalej, musisz o tym myśleć, jakby nie w kategoriach wiedzy, tylko w kategoriach jeżdżenia na słoniu. Jeżdżenie na słoniu składa się generalnie... W ogóle, jakby, kto rządzi w tym związku? się jeździł na słoniu, kto rządzi w tym związku? Słoń czy jeździec? No mam nadzieję, że ten tutaj ciemnoskóry pan, <grym> który siedzi i udaje kierowcę. No właśnie nie do końca. tak? To znaczy, że... że yy... znaczy, tak, tak, miałbym taką nadzieję, siedząc za nim, na tym słoniu. <grym> <grym> Będąc tymi dwiema dziewczynami, rozumiem. Generalnie, jeśli myślę o jeżdżeniu na słoniu, to jest tak. Jeśli słoń będzie chciał gdzieś pójść, to pójdzie. Choćbyś mu postawił marchewkę, choćbyś go batorzył przez tę grubą skórę, to on sobie pójdzie. tak? Nie jesteś w stanie nic z nim zrobić. Eee, natomiast gdyby zawsze on chodził tylko tam, gdzie chce, słoń, to nie byłoby sensu dosiadanie go, bo, bo jakby nie mielibyśmy sposobu na sterowanie. nim tak. Więc prawda jest taka, że my jesteśmy w stanie tym słoniem sterować, natomiast wymaga to od nas dosyć dużego wysiłku i nie jesteśmy w stanie tego robić cały czas. Czyli powiedzmy, mamy kilka tych momentów, kiedy jesteśmy w stanie pokazać słoniowi, tam jest droga, tak? a potem jak słon już tę drogę zobaczy, co sobie nią idzie. Ale czy to są e... jakieś naukowe badania, czy tak przypuszczasz, że słonie tak właśnie radzą? E... Zakładam, że nie, nie, nie słyszałem o naukowych badaniach na temat jeżdżenia na słoniach, natomiast czytałem książkę, w której jakby podejmowanie decyzji było podejm porównane do jeżdżenia na słoniach. E... Strasznie mi się spodobała ta metafora, dlatego że w nas wewnątrz tak naprawdę siedzi i słoń i jeździec, tak? Jeździec to jest ktoś, kto jest racjonalny, kto, do którego przemawia właśnie wiedza, racjonal, racjonalne argumenty. Można go przekonać do czegoś w dyskusji merytorycznej. A słoń to jest ten, który ma to wszystko gdzieś. Tak, słoń to jest ten, który ma to wszystko gdzieś, napędzany instynktami. Jak mu się coś chce, to mu się coś chce i koniec. Ja myślę, że e... proporcje w ech, ech, ech. naszych działaniach też są podobne jak w Dokładnie, tak i, dokładnie tak. I teraz zobacz, wieczorem sobie nastawiasz jak, jako racjonalna osoba. Tak wstajesz do, rano do pracy, więc co robisz wieczorem jako racjonalna to, osoba? Nastawiasz, nastawiasz sobie tak. To robi jeździec, tak? W tym momencie przebłysku intelektu, czy przebłysku jakby racjonalnego myślenia. Mówisz, no stawię sobie budzik po to, żeby rano stać. A kto się rano budzi? No, budzi się słoń. No. Budzi się słoń, który po wali w ten budzik, Mówisz, jeszcze 10 minut. Ale już wymyśliłem zajawkę tego podcastu, tego tak? odcinka. Tak, że w tym odcinku podcastu Paweł Tkaczyk zdradza, że wieczorem lubi być jeźdźcem. <laughs> Dobra, nikt, nikt mi tego jeszcze nie powiedział o propos tej prezentacji, ale to już, że tak powiem, twoje mandry twojego chorego umysłu. Natomiast dla takich ludzi właśnie czy dla nas w ogóle świetnym sposobem jest po prostu oszukiwanie tego słonia, tak? robienie go w jajo za pomocą umysłu, który ma jeździec czy inteligencji, którą ma jeździć. Dla takich ludzi wymyślono na przykład y, y, y, uciekające budziki. Słyszałeś o czymś takim? Słyszałem. No, tak? więc masz budzik, który nastawiasz i jak on się rano włącza, to nie jest tak, że on czekasz, go walniesz i będziesz dalej spał, tylko on ucieka po całym pokoju. Musisz po prostu y, y, wstać za nim, bo pojedziesz jeszcze na dło, budzi sąsiadów. To by był genialny pomysł, więc generalnie e, tak samo jest z tym, wracam do meritum, tak samo jest z tym jeżdżeniem o, o, oszczędnie, tak? czyli możemy spróbować oszukać tego słonia, który mówi mi, naciśni pedał do dechy, w jakiś tam sposób. Natomiast jak? Pytanie następne. Sama wiedza nie wystarczy, więc e, trzeba tego słonika oszukać. Wiesz co to jest? Tamagotchi. Brawo. Wiesz co się z nim robi? Yy, no, Miałeś taki w ogóle? Nie, nie słyszałem. No, tam karmi się. Każdy słyszał, kurczę, sprzedają się w milionach egzemplarzy, i ja oni miałem, ale słyszałem. No, daje się mu co tam. O no to coś są boli. takie ikonki, tak, że, że trzeba go leczyć, tutaj jest jakieś, nie wiem, czy drzewo, czy to wybuch Trzeba mu lampkę jest. zaświecić. Trzeba... A, to jest lampka do mu... czytania i pobawić się, połektać, albo, albo kijem baseballowym mu przez łeb, jak będzie się ten. Taki... No i przez przeszczep serca, tu jest ostatnia ikona. Mhm. Nie, no, prawda jest taka, że, że to jest zabawka, tak, która straszliwie wysysa czas. E, wysysa czas, e, dzieci po prostu bawią się tym i tak dalej, dlatego, że to jest gra. Gra, w którą można sobie zagrać ze sa z samym sobą, czy jakby mając tylko tego Tamagotchi, e, stawiasz przed sobą wyzwanie, chcę go wychować na jakiegoś tam e, dobrego, plus jeszcze jak dobrze się nim zajmujesz, dostajesz jakieś punkty dodatkowe i tak dalej, i tak dalej, więc, więc tutaj e, ta gra jest, jest rewelacyjnym motywatorem do zmiany zachowań, tak? I teraz a propos gry, ten samochód to jest Honda Insight. Mm -hmm. tak? Samochód, którego kierowcy szczycą się tym, że jeżdżą rewelacyjnie oszczędnie. Nie dlatego, że ma oszczędny silnik, tak jak ty jakbyś chcesz się przesiąść. Będziesz, mówi, mówisz, że jeżdżę oszczędnie, dlatego że mam oszczędniejszy samochód. Możesz wysiąść z samochodu i w ogóle jeździć bardzo oszczędnie. tak? Ale tu chodzi o to, żeby nie wciskać do dechy. I teraz, dlaczego kierowcy Honda Insight są tacy eko eko Bo eco? mają dechę wyżej. Nie. <gry nutshell> dlatego, że w Hondzie Insight zamontowano rewelacyjny system, który nazywa się Eco Assist. Ten system EcoAssist wygląda tak. Pierwszą rzeczą, którą jakby widzisz, kiedy prowadzisz samochód, jest tło obrotomierza. Tło obrotomierza zmienia się w zależności od tego, jak prowadzisz. Jeśli prowadzisz oszczędnie, tło jest zielone. Jeśli ciśniesz do dechy, tak, to ono się robi niebieskie i tak dalej. Coraz bardziej złowrogie się robi to tło. Mało tego, jeśli prowadzisz oszczędnie, to tu masz takie coś, co nazywa się EcoScore i dostajesz punkciki. Eko punkciki za eko jazdy, hodujesz po prostu tę wirtualną roślinkę, tak jakbyś hodował Tamagotchi. Nie wyobrażasz sobie, jak rewelacyjnie to działa na kierowców. To znaczy, oni chcą mieć te roślinki większe, chcą po prostu na tyle, że oszczędzają po prostu do 10% paliwa na jeździe w stosunku do ludzi, którzy jeżdżą bez takiego systemu. Zaczynam Asyst. się bać. Dlaczego zaczynasz się bać? W moim życiu, jeżeli chodzi o gry komputerowe, zatrzymałem się, kiedyś była taka gra w Małysza. <laughs> I z nią jeszcze grałem, ale później już nie grałem w nic. Ale to nie są gry komputerowe, tylko to są gry w ogóle, tak? Bo, bo tu nie, nie wymaga to jakaś specjalna komputerka. No nie, do, Tamagotchi to... też nie wymaga komputera. Ale nie, tak? nie, bardziej myślę o czym innym, że tak naprawdę zaczynam odkrywać, że nie przystaje do dzisiejszych czasów. Nie przystajesz, bo... już ci mówię dlaczego. Wiesz, wiesz, wiesz dlaczego jakby te gry działają? Bo ludzie grają, po prostu i są wkręceni. Dokładnie w gry. tak. Przeciętny amerykański nastolatek, yy, który wkracza w dorosłe życie, czyli ma te 21 lat, już przestaje być nastolatkiem, tak? Ale wkracza w dorosłe życie. Gdybyśmy założyli, że nie opuścił od początku szkoły ani jednego dnia szkoły, spędza w szkole 10 800 godzin. Mm -hmm. tak? I teraz ten sam amerykański nastolatek, tudzież nastolatka, dlatego, że wcale nie jest powiedziane, że, że, że to chłopaki? chłopaki, tak, dziewczyny więcej grają. Generalnie grają w inne gry, ale więcej graczy to, to Dlatego to ma takie oczy wyczeszczone. Tak, ma takie oczy wytrzeszczone. E, jak Ci się wydaje, ile spędzają do 21 roku życia średnio takie dzisiejsze właśnie nastolatki na graniu w gry komputerowe? 10 800 w szkole. Próbuję no. to jakoś szybko no. policzyć, no bo Aha. Bo jeżeli w szkole przychodzi gra, gra e, no z 15 tysięcy. No przesadziłeś mocno, ale to 10, 000. 10 000. Nie, bo, bo założyłem tak, że zanim on pójdzie do szkoły mniej więcej od trzeciego roku życia zaczyna gdzieś tam się dorywać do komputera uh -huh. i zaczyna powiedzmy mieć 4 5 tysięcy. No nie, grać. ale tu też pamiętaj o tym, że do szkoły chodzą wszyscy, natomiast to jest średnia. A no, tak tak, to jest czyli, czyli zakładam, że są ludzie, którzy mają 20 tysięcy godzin wygranych, a są ludzie, którzy mają 5 tysięcy i tak dalej, tak dalej, czyli tacy jak ty, którzy w ogóle po prostu rozwalają. Nie tak interesuje to ich to, tak. No więc właśnie. Natomiast co to oznacza? Te 10 tysięcy godzin w ogóle to jest taka dosyć ważna liczba, dlatego że ten koleś, Malcolm Gladwell, napisał książkę, która nazywa się Outliers, czy po naszemu poza schematem, czytałeś? Nie. E, to jest e, analiza biografii różnego rodzaju ludzi, może nie tyle geniuszy, co ludzi, którzy osiągnęli spektakularny sukces. I on analizując biografię tam Beatlesów, Billa Gatesa, Steve'a Jobsa i tak dalej, wysnuwa kilka wniosków na temat tego, e, jakie okoliczności, czy zewnętrzne, czy wewnętrzne muszą być spełnione, żeby ktoś e, naprawdę był uznany za, za kogoś super hiper. Do, beściaka. do beściaka. E, I Jednym z warunków jest właśnie spędzenie 10 tysięcy godzin na ćwiczeniu tej konkretnej umiejętności, tak? Czyli taki Bill Gates, on y, dlatego jest, y, był przez, przez długi czas y, przed y, całą resztą tej hordy, powiedzmy, y, która się zajęła oprogramowaniem komputerowym, że on się wcześniej dorwał od tych komputerów dzięki jakiemuś tam szczęśliwemu splotowi okoliczności. Tak samo Steve Jobs i tak i dalej, tak dalej. Jeśli przećwiczysz pianistę. 10 tysięcy godzin, który będzie grał, to on osiągnie maestrię taką, że jakby następne 5 tysięcy godzin to jest różnica jakichś dziesiątych części procenta, jeśli chodzi o technikę gry. Dużo lepiej się już tego nie da zrobić. Tak? Więc my mamy gości, którzy równolegle do systemu normalnego edukacji przez 10 tysięcy godzin tłuką w gry komputerowe i osiągają maestrię. Tak? Pytanie zasadnicze brzmi, w czym? czego te gry nas uczą. W co grają. W różne gry grają. Gry mają pewne zunifikowane zasady, tak? Generalnie jak zaczynasz grać w jakąś grę, spodziewasz się pewnych, pewnych reguł, i tak dalej, i tak dalej, spodziewasz się, że dostajesz punkty, spodziewasz się, że miał nowe życia, i tak dalej, i tak dalej. I to można wykorzystać. W jaki sposób można to wykorzystać? W ogóle w co gramy, tak? Jeśli chodzi o, o, o wciąganie. Ty nie grasz, także nie, nie jesteś moją docelową widownią. Ale dwie najpopularniejsze gry z zeszłego roku: World of Warcraft wysysa średnio 7 godzin dziennie. Przepraszam, 11 godzin dziennie. Nie, źle, źle powiedziałem: 11 godzin tygodniowo. Wysisza World of Warcraft. Przeraziłem. Ale to też jest średnio. Aha. Także są goście, którzy... 11 dziennie czeszo. nie, 11 dziennie nie da się. Myślę, sięma. że są. To. Myślę, że tak, ale to już to są tak zwane no life. Tak? <laughs> I Farmville. Rewelacyjna gra. Plus przykłady jakby gier, które nie mają początku i końca. tak, World of Warcraft nie ma początku. Farmville też nie ma początku i końca. I angażują, że tak powiem, mechanikę gier, której byś się nie spodziewał. Tak? Dlatego, że Farmville tak naprawdę... Celem jest zarobienie tyle kasy, żeby na przykład zebrać na prezent i dać, nie wiem, taką krówkę swojej przyjaciółce, tak? To, to generalnie bardzo kobieca gra. Mężczyźni, badania są, i to już mam badania na to, tak? Mężczyźni, jeśli grają, skupiają się na rywalizacji, natomiast kobiety jak grają, skupiają się na aspektach społecznych yy, tych rozgrywek. Wracając do, do tego, jakby ile gier, zobacz, zobacz na ten wykres. Yy, jak spędzamy czas online? Gdyby jakby czas online był godziną, tak? To, to yy, tutaj jest w mi, yy, yy, yy, yy, yy, nie pamiętam chyba w minutach na dobę, nie, nie, w minutach nie. na dobę, e, ile byśmy wysysali po prostu na no, poszczególnych aktywnościach, tak? Czyli social media gdzieś tam strasznie, strasznie wysoko. Natomiast drugą co do zachłanności czasu, aktywnością ludzi, którzy siedzą przed ekranem, są gry online, które przebiły nawet e-mail. Ludzie więcej grają niż czytają pocztę, niż siedzą na stronach internetowych i niż oglądają wideo. Tam na piątej pozycji jest wideo, które się już nie zmieściło na wykresie. I znam ludzi, którzy robili prezentację, że next big thing to jest, to jest o wideo online. Niestety wideo online jakby nie przebija się do świadomości tak rewelacyjnie, jak przebijają się właśnie gry. No i ponieważ mamy ten zupełnie równoległy system edukacji, równoległy do szkoły, no bo ci goście spędzają 10 tysięcy mniej więcej godzin w szkole i 10 tysięcy godzin robią w gry. Te reguły gier są dla nich tak jasne, że możemy je zastosować w realnym życiu i przynosić zupełnie realne efekty. tak? I ten trend nazywa się po angielsku właśnie gamification. Po naszemu grywalizacja. On ma swoją już konferencję i tak dalej. Są ludzie, którzy to robią zawodowo. tak? Projektują gry zawodowo. I to nie gry takie, które służą czystej rozrywce. Ale ludzie tacy jak dr Jane McGonagall słynie z tego, że jakby projektuje mechanikę gier nie tylko dla rozrywki, ale dla zmiany ludzkich zachowań. Tak? pokażę Ci jakby później gry, które, które ona zrobiła, natomiast jedną z... co ona powiedziała, tak, czego uczą nas gry. Mówi, że gry uczą nas, że porażka nie jest przerażająca, że jest okazją do nauczenia się czegoś i aby dokonać rzeczy wielkich nie możemy poddawać się tylko dlatego, że nam się nie udało. Jednym z podstawowych jakby zasad grywalizacji jest wmówienie ludziom, że próbowanie, podnoszenie się i tak to, dalej to nie jest nic strasznego, tak? Masz tam siedem żyć jeszcze w zapasie. No nie, nawet nie. Widać, że grasz jakby w stare gry, współczesne gry mają nieskończoną ilość żyć. Współczesne gry mają nieskończoną ilość prób po to, żebyś osiągnął te cele, które są rzeczywiście no, dosyć trudne. tak? Jane McGonagall wymyśliła taką grę, która nazywa się World Without Oil, czyli świat bez ropy. To jest gra fabularna, w którą gra się jakby gdzieś tam w przeglądarce itd., itd. Natomiast co się okazało? To jest fabuła, w którą wchodzisz i musisz opisać sposób, wymyślić tak? sposób na przeżycie dnia w świecie, w którym nie ma ropy. Tam są pokazane dokładnie scenariusze, co się dzieje. tak? Czyli, że nie możesz się dostać do pracy, bo oczywiście twój samochód jest pusty. Tak? W sklepie nie ma towaru, dlatego że nikt ich nie dowiózł, bo nie ma paliwa i itd., itd. W jaki sposób, jeśli zdobędziesz to, ten, to paliwo, czy tę ropę, czy cokolwiek innego, w jaki sposób ją będziesz oszczędzał? Co się okazało? Ludzie, którzy grają, czy grali przez jakiś czas World Without Oil, wychodzą z tej gry lepsi. To znaczy, że zaczynają w realnym świecie około jedna trzecia z nich zaczyna wdrażać jakieś tam techniki e, e, e, oszczędzania, ropy. oszczędzania ropy, czy w ogóle bardziej ekologicznego życia, tak? Dlatego dr McGonagall na, na przykład w tej chwili pracuje nad grą oficjalną, grą Banku Światowego, e, która pomaga rozwiązywać właśnie różnego rodzaju światowe kryzysy. I jak zagrasz w tę grę, to dostajesz oficjalny certyfikat, że jesteś oficjalnym innowatorem Banku Światowego, który, który może coś tam, coś tam rozwiązywać światowy kryzys. Dlatego, że to rzeczywiście... Świat się kończy, po prostu. Nie, świat się nie kończy. Uważam, Jak że... kiedyś był Prince of Persia, i komu to przeszkadzało? <laughs> Prince of Persia też cię uczył. W Prince of Persia też nie było trzech żyć. A ile było? Nieskończoność. No to chyba, ale to chyba w jakimś nowym Prince of Persia? Nie, nie, w starym Prince of w Persia. Ten tym takim z tymi niższymi tak, tak. ale Ale ja. Nie, to ja ja nie, ja nie pamiętam, żeby tam było nieskończone ile. Albo były możliwe, była możliwość zachowania. Zachowania, by było, no zachowania, no tak, tak no, dalej, przy jakimś tak, tam dalej. levelu No ale od, odnawiały się jakby życie życia po każdym levelu, tak? No, wtedy by, a, da, możliwe, No więc tak. widzisz. Nie pamiętam. Eee, bo to najwięksi wskoczyli jakby na ten wagon, który nazywa się grywalizacja, dlatego że jeśli masz Microsoft Office, to masz ten taki nowy interfejs, ten od 2007 w górę. Masz Microsoft Office? Nie, nie używasz. Oni zrobili taki nowy interfejs, który nazywa się Ribbon, który ma w ogóle zrewolucjonizować. Ja też nie używam office. Że ten taki, ten taki beznadziejny? No, że, że ten, ten to nie taki był łatwiejszy. Większość <grym> <grym> <grym> ludzi mówiła, że jest beznadziejny, tak? On podobno jest rewelacyjny w momencie, kiedy zaczniesz go używać. bo on no Stary, daje ja go próbowałem ci... zacząć używać. Ty... Słuchaj, najprostsze, banalne rzeczy. Tam, Ej, no nie to, czekaj, to Mam dla ciebie rozwiązanie. tak? No. Jest coś takiego, co nazywa się Microsoft Ribbon Hero. To jest oczywiste nawiązanie do Guitar Hero, czyli czy jednej z najpopularniejszych gier. To jest dodatek, który możesz sobie zainstalować do swojego Microsoft Office i on pozwala Ci na odkrywanie właśnie Microsoft Office i przydziela Ci punkty za to. To znaczy rzuca Ci malutkie wyzwania typu, nie wiem, wykonaj slajd z animacją. Tak jak się rozmawiał o PowerPointie. I jeśli wykonasz slajd z animacją, no to on Ci oczywiście przydziela jakiś tam punkcik i rozwijasz się, i patrzysz po prostu, jakie jest następne wyzwanie, i tak dalej, i tak dalej. I masz y, swój jakby pasek postępu, tak? Tu widzisz na obrazku moje osiągnięcia w PowerPoincie. Tak, czyli jestem gdzieś tam 114 z 312. Nie jestem jeszcze super ekspertem z PowerPointa, ale się rozwijam. Te umiejętności można tak jak w grze RPG rozwijać na różnych jakby płaszczyznach, tak? czyli praca ze slajdami, artystyczność slajdów, czy też sam sposób prezentowania i tak dalej, i to Cię rozwija, dlatego że to Cię straszliwie motywuje do tego, żeby te punkciki, ta-dam, zdobyłeś kolejny punkcik, tak, żeby żeby te punkciki y, zdobywać, a w momencie, kiedy skończysz PowerPointa, to on Cię zachęca, a może byś tak na w Excelu jakieś prościutkie wyzwanie zrobił, tak? I jak zaczynasz już, wciągasz się w Excela, to następne i tak dalej, i tak dalej. Działa rewelacyjnie, tak samo w Linuxie. Jest eksperymentalny projekt, który dokładnie na tej samej zasadzie działa, czyli y, przydziela Ci punkty za poznawanie programu, dlatego, że dzięki temu Ty będziesz bardziej efektywny. Rewelacyjny serwis amerykański, który nazywa się Mint.com, to jest taki serwis do zarządzania finansami osobistymi. Pozwala Ci zagrać z bankiem w grę, w której Ty oszczędzasz pieniądze. Jak łatwo sobie wyobrazić, generalnie Twój bank nie chce z Tobą grać w grę, w której Ty oszczędzasz pieniądze, ale mint mówi, dobra, no to zagraj z nami, a Twój bank jest jakby tylko... No, w sensie, ale oszczędzasz, ale nie na koncie, tak? Na koncie. No to, to znaczy, bank nie chcesz w to grać? Bank powinien się Nie, grać. nie, no, bank jakby, bo ta gra polega na tym, że ty płacisz bankowi mniej prowizji. A, no dokładnie. dokładnie na tym to polega. Czyli masz wyzwania, które mięci ci rzuca, tak? Czyli na przykład spłać swoją kartę kredytową w terminie. A. Rewelacyjne wyzwania o którym ja regularnie zapominam, tak? I mój bank nie kasuje, nie wiem, tam ile, 20-30 zł za, za, za coś takiego. Ja dostaję tutaj punkcik, za to, że spłaciłem swoją kartę kredytową w terminie. Dostaję punkciki za to, że na przykład nie wykorzystuję w danym miesiącu overdraftu. Co się okazuje? Jesteś w stanie do kilkunastu procent yy, miesięcznie kasy zbić prowizję. Zbić prowizję. Nie, hmm. zachować po prostu w swoim budżecie. tak? To jest kilkanaście procent. To jest tak, jakbyś miał kasy na lokacie. Tylko dlatego, że robisz to, co robiłeś, ale zaczynasz po prostu grać w tę grę. Dlaczego by nie sprowadzić czegoś takiego, takich elementów grywalizacyjnych w szkole albo w firmie? W Stanach też już są eksperymenty, które, które y, mówią o, o y, wprowadzaniu grywalizacji. I teraz główny problem, jaki ma szkoła y, jest taki, że szkoła nie wspiera w ogóle działań zespołowych. Jaką w tej chwili, ty jako kujon masz motywację, żeby nauczyć y, gościa, który ledwo ciągnie sprawdzian y, lekcji z matematyki, który on nie odrobił? No nie, no żadna uczyma. Żadnej. Wyśmieją cię i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie, nie będę miał czasu, żeby się nauczyć samemu. No. Y w dodatku. A to, to już jest jakby twoja egoistyczna motywacja, natomiast ty nie masz żadnej motywacji, żeby usiąść i nau nauczyć się nie tylko samemu, ale z nim. Mhm. E, I teraz zobacz, e, jest w Stanach eksperymentalny program prowadzony, w którym e, przechodzisz przez SMS tak, jakbyś przechodził poziom w World of Warcraft, tak? Czyli dostajesz punkty doświadczenia. Przechodzisz z, z, z koła do <laughs> i robisz porządek. No nie, myślę, że nie aż tak. Ale dostajesz punkty doświadczenia za drobne rzeczy, które i tak robisz, tak? World of Warcraft, jak, nie wiem, zaatakuje Cię na drodze jak, jakiś tam wilk, to musisz go zaszlachtować, żeby w ogóle pójść dalej, ale dostajesz jakieś drobne punkciki doświadczenia, tak? I te punkciki, one się kumulują do osiągnięcia jakiegoś następnego poziomu. W szkole amerykańskiej wprowadzono punkty za samą obecność na lekcjach. Rewelacyjna sprawa, dlatego że w szkołach publicznych, szczególnie wśród tych nastolatków i tak dalej, to jest dosyć duży problem. Obecność taka nieprzymuszona... Wzrosło o 40%, tak? Czyli nieobecności spadło o 40%. Ty, ale to są po prostu jaja, bo. E, <śmiech> czyli zaraz, zaraz. Funkty za samą obecność Tak, elekcja. czyli jeśli przychodzisz, dostajesz ekspa. Tak. Okay. O, określona ilość tych ekspów e, zdobywać ci dobrą ocenę. No i teraz patrz. No. Chodzisz na, do tej szkoły. No. Zdobywasz te punkty, Aha. kończysz tę szkołę, Aha. a później wybierasz prezydenta największego mocarstwa na świecie. No. Za to, że przychodziłeś do szkoły. A może by się zaczęli uczyć czegoś, tak? Eee, no to tutaj też jakby to jest tylko pierwszy krok, tak? A, no dobra, bo Następna, się no. <laughs> Następna rzecz a propos tego, co Ci mówi, mówiłem, czyli promowania pracy zespołowej. Wyobraź sobie sprawdzian, za który też dostajesz expy, czyli też dostajesz punkty, ale challenge, czyli wyzwanie, jedna z mechanik growych, tak, jest zaprojektowana w taki sposób, że jeśli 90% klasy zrobi ten egzamin powyżej średniej, wszystkie punkty za sprawdzian są razy dwa. Co ten kują wtedy robi? Podciąga wszystkich poza przypadkami beznadziejnymi. Dokładnie tak, dlatego, żeby ta klasa e, zrobiła ponad e, średnio, 90% klasy zrobiło ponad średnio. I to jest coś, co promuje pracę zespołową zupełnie, bez żadnych kosztów. No bo jakie są koszty wprowadzenia czegoś takiego do szkoły? Znaczy tutaj nie oglądając się daleko na Amerykę, bo uważam, że w polskich szkołach praca zespołowa w czasie sprawdzianów też genialnie. No tak, ale mówisz o ściąganiu, tak? No. Oni mają traumę ściągania, tak? Wyzwania, tak? Czyli, czyli najmniejsze te rzeczy, które, które musisz skompletować i tak dalej, tak dalej. Tak to właśnie działa, e, jeśli chodzi o szkołę. I teraz, e, jeśli to jest tak cudowne, tak, to czemu wszyscy tego nie robią? Trzeba sobie odpowiedzieć po pierwsze na pytanie, czym grywalizacja nie jest. Jak ludzie widzą te punkty i tak dalej, to dużo to, to wszędzie. E, każdą grę można oszukiwać, każdą grę można źle zaprojektować i źle zaprojektowane gry robią e, więcej złego niż dobrego. Tak naprawdę. E, więc gratos nie tylko są te punkty i poziomy. Tak naprawdę w grywalizacji chodzi o wciągającą fabułę. Ona niekoniecznie musi być prawdziwa. tak? To znaczy, że, że w World Without Oil ta fabuła oczywiście nie jest prawdziwa. Ona jest być może nawet prawdopodobna, chociaż też niekoniecznie. Natomiast to jest umowa między, między graczem a, a projektującym, że ja na tę fabułę, czy na, na, na tę opowieść zgadzam się i pozwalam się w nią wciągnąć. Tak, tak samo jest w World of Warcraft. Że no, ludzie się pozwalają w tę fabułę w jakiś tam e, sposób e, wciągnąć. E, definicja podstawowa gry: nic nie jest obowiązkowe. W momencie, kiedy e, coś jest obowiązkowe, to przestaje być grą, tak? Czyli znowu, jeśli robisz to w szkole, to e, możesz przydzielać te ekspy jakby dla e, uczniów, natomiast nie możesz im kazać być na lekcjach, tak? Oni mają możliwość uczestniczenia w tym, mają możliwość zbierania tych punktów, bo one są jakby tak czy inaczej przydzielane. Natomiast wcale nie musisz akurat tych punktów zbierać, możesz, możesz robić zupełnie co innego. Ale czy dawanie punktów za obecność na lekcjach jest wciąganiem, jest jakby tworzeniem wciągającej fabuły? W tym samym kontekście nie, dlatego że, patrz, pierwszy punkt, gra to nie tylko punkty i poziomy. Tak? Czyli do tej gry szkolnej Musi być dorobiona jakaś tam wciągająca fabuła. E, widziałem, a propos wyznaczania konkretnych celów, rewelacyjną fabułę, e, którą babka zrobiła w nauczaniu początkowym, w pierwszej klasie, tak? Czyli wprowadziła pierwszoklasistów, którzy no, mieli różne poziomy, nie, nie, nie, niektórzy już umieli czytać, niektórzy jeszcze nie umieli czytać i tak dalej. I ona zrobiła im coś takiego, to nie abstrahując trochę od, gry, od grywalizacji, ale y, a, a propos wprowadzania fabuły i wyznaczania jasnego celu. Powiedziałem na początku coś takiego: słuchajcie, jak, jak będziecie się przykładać do tej nauki, na koniec pierwszego roku zrobię z Was wszystkich trzecioklasistów. To obiecała pierwszakom, tak? To znaczy, obiecała. Im, obiecała im, że zestaw umiejętności, który, który nabędą, będzie taki jak trzecioklasisty, tak? Czyli kogoś, kogo oni sobie stawiali za idola genialne posunięcie, oni się naprawdę wzięli ostro do nauki, dlatego, że każdy z nich chciał być trzecioklasistą. Jak przyszedł do szkoły, od razu chciał być trzecioklasistą. I teraz, jeśli jesteś nauczycielem i wymyślisz jakąś wciągającą fabułę na coś takiego, mm. ludzie pójdą za tobą choćby w ogień. No i najważniejsza rzecz, tak? Gra musi być zabawna. To znaczy, że jeśli uczynisz tego obowiązek, uczynisz tego, nie wiem, tak jak w Warcrafcie czasem jest mechaniczne rąbanie tych troli, tak, bez, bez, żadnego, bez żadnych nagród po drodze i tak dalej. Tak? Tych mechanik growych jest dosyć dużo, to to nie osiągnie sukcesu. Robienie grywalizacji to jest wbrew pozorom już nauka, tak? Czyli rzeczy, które wynosimy z gier komputerowych, jako, nie wiem, bo gry komputerowe też są udane i nieudane. Tak? I są książki, które mówią, jak zrobić udaną grę komputerową. Są mechaniki growe i tak dalej, i tak dalej. I jeśli coś takiego zrobisz i wprowadzisz w realnym życiu, to to przynosi realne korzyści. I na tym polega grywalizacja. Dziękuję. Wstrząsające. Wstrząsające. Czujesz się wstrząśnięty. Nie, no, czuję się wstrząśnięty, bo, bo naprawdę mam taką refleksję, że to jest rzecz wymyślona w bardzo fajnym momencie. Mhm. Bo, bo tak, znaczy przynajmniej patrząc na Polskę, bo no. na Stanach wiadomo, że dłużej się w to gra. No, u nas ci ludzie, którzy są tacy przesiąknięci tymi grami, no to są mhm. ci ludzie, którzy dzisiaj mają powiedzmy po 30 lat no mhm. oczywiście. Przeciętny wiek gracza to jest 30 lat. No, nie wiem, czy wiesz. Opisanie tego, jakby wymyślenie i wymyślenie całych tych takich programów, które będą to przekładać właśnie na konkretne zachowania, to no, może, może być fajne. Tak, tak sobie myślę. No to jeśli macie pytania o grywalizację, komentarze są do podcastu. Ty, jak masz pytania, też możesz napisać. No dobra, będę musiał, nie wiem... Yy, 30 minut idealnie i... się zmieściłem. Tak? tak, jak masz konto na Facebooku, to możesz zacząć od farm i To jest mniej wciągające. No, następny odcinek proponuję zrobić o Facebooku i wytłumacz mi, dlaczego <coughs> kurczę wszyscy w tym siedzą. No? Bardzo chętnie ci to wytłumaczę. Okay, Facebook tak. też stosuje dosyć dużo mechanizmów grywalizacyjnych, plus Facebook się składa z gier w dużej części, tak? Nigdy w życiu ich nie dotknąłem. No ale... e, dotknąłeś. Jeśli wypełniłeś profil, nie wiem, czy widziałeś wypełnianie profilu w Facebooku, no, tam widziałem. jest taki pasek postępu. Twój no, tak, profil tak. jest w 60%. Czy to Cię nie wkurzało, że on jest w 60% kompletny? Nie zrobiłeś tam no, rzeczy, które po kolei i... trzeba było zrobić? E, akurat tamtego paska, ale na innym portalu. Pamiętam, taki sam pasek i rzeczywiście I to... to jest tam... nic innego jak grywalizacja właśnie. O, manipulujące. <laughs> Dobra, do następnego tygodnia żegnają się. Marek Jankowski. I Paweł Tkaczyk. Do usłyszenia.